Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Te słowa pieśni dzisiejszego hymnu Polski mówiły w końcu wieku XIX to, że mimo iż Polski nie ma na mapie Europy, to nie oznacza jej śmierci. Polska żyje, bo żyją Polacy i ją tworzą oraz walczą o odzyskanie niepodległości. Ale jak skoro Rosja krwawo stłumiła powstanie styczniowe i na długie lata pozbawiła nadziei na zwycięską walkę zbrojną, a szlachta przestała być przewodnią siłą narodu. Ponadto została zniesiona pańszczyzna, upowszechniła się o świata. W jakim stopniu te zjawiska przyczyniły się do powstania na ziemiach polskich pierwszych partii politycznych o bardzo różnych odcieniach – narodowym, socjalistycznym i ludowym. Ruch narodowy zainicjowała Liga Polska, powstała w Szwajcarii w 1887 roku w zamku Hilfikon Ludwika Michalskiego, za sprawą dawnych uczestników powstania styczniowego, w tym Zygmunta Miłkowskiego, znanego jako Teodor Tomasz Jesz, który opracował koncepcję programową organizacji. Po kilku latach w 1893 roku z emigracyjnej Ligi Polskiej wyrosła trójzaborowa Liga Narodowa Romana Dmowskiego. Z ruch socjalistyczny rozwiał się w Królestwie Polskim. W 1882 roku w Warszawie została założona partia o nazwie Proletariat z Ludwikiem Waryńskim na czele, której celem było zdobycie władzy, poprawa sytuacji robotników, rewolucja światowa. Po roku rozbita przez władze carskie. W końcu lat 80. XIX wieku powstały jednak dwie kolejne organizacje. Drugi Proletariat oraz Związek Robotników Polskich Czasem w listopadzie 1892 roku odbył się w Paryżu zjazd polskich socjalistów. Powstała Polska Partia Socjalistyczna. Wśród jej przywódców był Józef Piłsudski. Ale rok później niezadowoleni z programu paryskiego działacze socjalistyczni utworzyli socjaldemokrację Królestwa Polskiego. Nawiązywała do pierwszego proletariatu, odrzucając m.in. idee niepodległościowe. W niedługim czasie zdekonspirowana SDKP przestała istnieć. W 1900 roku działacze socjaldemokratyczni w Królestwie Polskim i na Litwie połączyli siły w socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy. W Galicji najmocniej rozwinął się ruch ludowy. Jego prekursorem był Stanisław Stojałowski, wydający pisma Pszczółka i Wieniec. Wśród działaczy byli Bolesław i Maria Wysłołuchowie oraz Jakub Bojko. W 1895 roku w Rzeszowie powstało Stronnictwo Ludowe, przekształcone w 1903 w polskie Stronnictwo Ludowe. Dziś o eksplozji życia politycznego, ruchów narodowego, socjalistycznego i ludowego na ziemiach polskich w końcu XIX wieku. Historia Żywa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 Myślę, że bardzo dobre, dlatego że część z partii, o których pani redaktor już zdążyła wspomnieć i do których historii za chwilę wrócimy, miała przecież w swoim programie terroryzm jak najdosłowniej pojmowany, a więc za pomocą bomb, które miały wybuchami niszczyć stary świat. To właśnie ideologia przecież partii proletariat, ideologia terrorystyczna. Mam na myśli zwłaszcza drugi proletariat. Może warto dodać, że nie stronił od tej idei, inną stronę prowadzący polski ruch socjalistyczny, ten ośrodek wokół Józefa Piłsudskiego. Rzucanie bomb, organizowanie zamachów. Napady na banki. Tak, to właśnie co nazywano akcjami ekspropriacyjnymi, skomplikowane słowo, ale właśnie po to, żeby uniknąć dosadnego i nie pozostawiającego wątpliwości słowa napady rabunkowe no, na pociągi pocztowe, na banki. Także były metody owych nowych partii politycznych, części z nich, które pojawiły się na ziemiach polskich i to z kolei pokazuje ich łączność ze zjawiskami poza polskimi. Niezmiernie silne oddziaływanie, zwłaszcza gdy idzie o ruch socjalistyczny wzorców w Rosji. Mam tutaj na myśli właśnie tradycję terroryzmu, zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego, ale to właśnie w 1881 roku doszło do ważnego wydarzenia w tworzącym się od dwóch lat na emigracji, pierwszym zawiązku ruchu socjalistycznego polskiego, tego zainicjowanego w Genewie wokół pisma Równość przez Kazimierza Dłuskiego, Stanisława Mendelsona, Ludwika Waryńskiego i Bolesława Lipanowskiego. Dwa lata później, w 1881 roku, z tejże redakcji socjalistycznej równości wystąpił Bolesław Limanowski, przeciwstawiając się zarówno hasłu terroryzmu, jak i założeniu tej pierwszej grupy socjalistycznej, założeniu, które wykluczało walkę o niepodległość Polski, zająć się wyłącznie sprawą walki o sprawiedliwość społeczną, także przy użyciu metod terrorystycznych. To jest również rok, rok 1881, 13 marca, kiedy zamachowiec polskiego pochodzenia, ale działający w ramach rosyjskiego ruchu rewolucyjnego Ignacy Hryniewiecki, zrusyfikowany już Polak, absolwent Szkoły Realnej w Białymstoku, rzucił bombę, która zabiła cara Aleksandra II. To rzeczywiście bardzo ważny moment w historii terroryzmu, no bo zginął sam car i zarówno w historii rosyjskiego ruchu rewolucyjnego, który będzie oddziaływał, imponując jakby tym rozmachem udało się zabić samego cara ludziom w Polsce zmierzającym do walki z caratem, przynajmniej tak długo, jak długo ten ruch rewolucyjny w Rosji będzie w stanie rozpędu. Ta energia szybko się wyczerpie po zamachu na cara, bo represje sprawnie organizowanego aparatu policyjnego w Rosji Doprowadzą do w dużym stopniu wyłapania rewolucjonistów i osłabienia natężenia tego przynajmniej terrorystycznego skrzydła ruchu rewolucyjnego w Rosji. I wtedy właśnie pojawi się szansa, by to na ziemiach polskich w końcu lat 80., na progu lat 90. uformował się odrębny nurt socjalistyczny, który owszem będzie inspirowany przykładem towarzyszy z Petersburga czy z Moskwy, ale nie będzie już koniecznie podlegał tylko temu wzorowi, bo ten wzór osłabnie. Natężenie ruchu rewolucyjnego w samej Rosji będzie spadało właśnie w tym czasie i to sprawiło, że gdy idzie o ruch socjalistyczny, to prawdziwym momentem eksplozji jego rozwoju staną się właśnie lata 90., początek lat 90., kiedy to na ziemiach polskich, a nie w Rosji, będzie ta temperatura społecznych emocji narastała. Wynikało to zresztą z takich, powiedziałbym, politycznych uwarunkowań, ale czysto ekonomicznych. Jeśli spojrzeć na to z perspektywy Karola Marksa, który podkreślał zawsze, że baza, czyli te warunki ekonomiczne poprzedza nadbudowę, czyli rozmaite programy ideologiczne. Nie musimy być marksistami, by dostrzec jednak znaczenie rozwoju przemysłu na ziemiach polskich w latach 80., -tych, 90. -tych, Żyrardów. Ogromne zakłady 8 czy 9 tysięcy zatrudnionych. Zakłady Lil Popa, Arała, Lewensteina w Warszawie. Huta Częstochowa, Huta Bankowa w Dąbrowie Górniczej, rosnące błyskawicznie zakłady tekstylne w Łodzi, przemysłowców zarówno żydowskich, niemieckich, rosyjskich, jak i polskich. To wszystko sprawia, że po prostu rośnie grupa robotników. Ta grupa, którą marksiści nazywają klasą robotniczą. Skoro rośnie grupa robotników, to rośnie także no, możliwość ich zbiorowego protestu w sprawie poprawy warunków życia. I tak właśnie dochodzi w 1892 roku do zupełnie oddolnego, pozapartyjnego, żadna partia tego nie zorganizowała, masowego protestu robotników i robotnic w Łodzi. To niejako napędza oddolnie, Proces formowania tego ruchu socjalistycznego. Osobna dynamika, ale także powiązana z tymi zjawiskami, o których mówimy, dotyczy ruchu ludowego i ruchu narodowego. Zatrzymajmy się przy ruchu socjalistycznym. Istotnym wydarzeniem był zjazd zjednoczeniowy polskich socjalistów, który miał miejsce w Paryżu i wydawało się, że w zjednoczeniu siła. Na krótko, bo po roku część skupi się wokół socjaldemokracji Królestwa Polskiego. Jak postrzegać ten ruch? Wspomniałem już, że w 1881 roku, a więc 18 lat po powstaniu styczniowym, dokonał się rozłam w tym tworzącym się dopiero ruchu socjalistycznym, na, w tym pierwszym kółku emigracyjnym jeszcze, rozłam, w którym ujawniły się te dwie sprzeczne tendencje, które krystalizują się w formie odrębnych ruchów politycznych w roku 1893-1894, tak jak pani redaktor to przypomniała. Ten moment rozłamu przeciwstawia symbolicznie postać młodszego znacznie, Ludwika Waryńskiego, który nie chce już walczyć o niepodległość Polski, uznaje tę sprawę za zamkniętą przez odczytane literalnie pisma Karola Marksa. Dla Marksa sprawa narodowa niewątpliwie nie jest pierwszoplanową, a którą podzielał między innymi właśnie Ludwik Waryński, goliwy czytelnik kapitału Marksa. Notabene może warto dodać, że paradoks polega na tym, że choć w Rosji była bardzo surowa cenzura druków nadchodzących z zagranicy, to Rosja była pierwszym krajem na świecie, w którym pozwolono wydać przetłumaczony na miejscowy język rosyjski kapitał Karola Marksa. Cenzorzy po prostu uznali, że tak nudnej, abstrakcyjnej, teoretycznie skomplikowanym bardzo językiem napisanej książki nikt nie przeczyta i nie wywoła ona żadnego niepokoju społecznego. I stąd właśnie niezwykle szybka recepcja marksizmu w Rosji, ponieważ kapitał został tam wydany już pierwszy tom w 1872 roku. A więc literalnie odczytany marksizm, dogmatycznie odczytany marksizm prowadzi Warińskiego i jego towarzyszy, także Stanisław Mendelssohn, który będzie później zmieniał swoje poglądy, ale w tym momencie jednoznacznie opowiada się za taką interpretacją marksizmu. Nie ma w nim miejsca na niepodległość Polski. Chociaż sam Marks uważał, że taktycznie w walce o zmianę polityczną w Europie sprawa polska ma znaczenie, pozytywne znaczenie i wielokrotnie dawał tego wyraz publicznie, no choćby zaczynając pierwszą międzynarodówkę, pierwsze stowarzyszenie międzynarodowe organizacji robotniczych w Londynie na manifestacji poparcia dla powstania styczniowego w 1864 roku. Ale cóż, powstanie przegrało i młodzi marksiści w Polsce, tacy właśnie jak Wariński czy Mendelssohn uważali, że wyciągają z tego konsekwencje, żegnając się ostatecznie z ideą niepodległości. Starszy od nich wyraźnie, urodzony w 1835 roku. Bolesław Limanowski czuł się spadkobiercą tradycji radykałów emigracji, wielkiej emigracji, Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Później zresztą napisze interesującą, obszerną historię tych właśnie demokratycznych czy radykalnych nurtów wielkiej emigracji. Otóż Limanowski nie chciał pożegnać się z hasłem niepodległości Polski. Uważał, że to pewnego rodzaju zdrada tej tradycji, z którą on się identyfikował i że nie da się wyzwolić robotnika, nie prowadząc jednocześnie walki o wyzwolenie narodowe, z którym łączy się sfera tożsamości, kultury, że zgoda na kontynuację rusyfikacji, na rezygnację z tożsamości przez wiele wieków rozwijającej się i przenikającej do niższych warstw społecznych w XIX wieku, będzie zaprzeczeniem misji wyzwoleńczej, którą Limanowski identyfikował socjalizmem. A więc ten spór zaznacza się od roku 1881. Cztery lata później partia Proletariat zostaje rozbita aresztowaniami. Proces przywódców na czele z Ludwikiem Waryńskim w listopadzie-grudniu w Warszawie zakończy w istocie jej działalność. Faryński, jak wiadomo, umrze w więzieniu. Próba odrodzenia działalności proletariatu w formie terrorystycznej organizacji pod nazwą Drugi Proletariat nie przyniesie w istocie ani skutecznych zamachów terrorystycznych, ani wielkich sukcesów wśród robotników. To były pewnego rodzaju abstrakcje dla robotnic gdzieś w Łodzi czy w Żyrardowie, to co sobie roili ideolodzy Drugiego Proletariatu. Ale jednocześnie ten właśnie ideologiczny ferment prowadzi wraz z kolejnymi latami, w których no widać, że niepodległość Polski się nie przybliża, a utrwala się panowanie rosyjskie, jak się wydawało nad ziemiami tego zaboru, prowadzi do myśli, iż to jednak Waryński mimo wszystko ma rację, że nie będzie niepodległości Polski, że jeśli chcemy coś zmienić w losie robotników, to musimy skupić się na tej sprawie i wyraz teoretyczny nadaje tej tendencji młodziutka przedstawicielka zasymilowanej rodziny żydowskiej z Zamościa Róża Luksemburg. Jej ojciec był całkowicie zasymilowanym Żydem, zasymilowanym do kultury polskiej i ubolewał do końca życia nad wyborem, którego dokonała córka, nad wyborem antypolskim, świadomie dokonanym przez Róże Luksemburg nie z nienawiści do kultury polskiej, tylko z przekonania, że walka o niepodległość Polski osłabi ten rewolucyjny kierunek działania socjalistów na ziemiach polskich. Trzeba zaakceptować fakt rozbiorów, ponieważ łączy się on z ekonomicznym faktem integracji poszczególnych kawałków społeczeństwa polskiego z gospodarką trzech państw rozbiorowych. Przemysł Polski, czy raczej przemysł w Królestwie Polskim jest całkowicie zintegrowany słonnym rynkiem rosyjskim a więc jeżeli mamy dokonywać analizy marksistowskiej opartej na w więzach ekonomicznych, to sprawa wyzwolenia robotnika w Warszawie czy w Łodzi łączy się całkowicie ze sprawą wyzwolenia robotnika w Odessie, w Petersburgu czy w Czelabińsku. Czy na Litwie, panie profesorze. Tak, ale właśnie o to chodzi, że Litwa nie interesuje wtedy zwolenników tego kierunku, który symbolizuje Róża, Luksemburg, czy po niej także Felix Dzierżyński czy Julian Marchlewski. Litwa nie interesuje ich jako część dawnej Rzeczpospolitej, tylko jako część tego samego imperium gospodarczego. Imperium, którego granice polityczne wyznacza Carat. A więc nie chodzi tutaj o oderwanie Litwy od Rosji, połączenie z Rzeczpospolitą, odrodzenie Rzeczpospolitej w ten sposób, ale chodzi o rozpuszczenie całkowitej Litwy i Polski wewnątrz istniejącej struktury politycznej Imperium Rosyjskiego, która będzie zresztą i tak tylko krokiem, rewolucja w całym Imperium Rosyjskim do rewolucji ogólnej, która przyniesie globalną klęskę kapitalizmu i zwycięstwo socjalizmu w całej Europie przynajmniej. Taka była wizja tych, którzy utworzyli w roku 1893, 30 lipca własną partię Socjaldemokrację Królestwa Polskiego, później nazwaną Socjaldemokracją Królestwa Polskiego i Litwy i do starcia tej grupy z wcześniej powołaną Polską Partią Socjalistyczną, która powstała, tak jak pani redaktor we wprowadzeniu powiedziała, już na zjeździe Polskich Grup Socjalistycznych w Paryżu na emigracji pod przewodnictwem Bolesława Limanowskiego. Wtedy dołączy już do tej grupy Stanisław Mendelssohn, który zmienił swoją orientację z takiej internacjonalistycznej czy antypolskiej na niepodległościową. Będzie na tym zjeździe także Stanisław Wojciechowski, późniejszy prezydent II Rzeczpospolitej i współtwórca robotnika podziemnego. Będzie Stanisław Grabski, późniejszy przecież współtwórca z kolei nurtu narodowo-demokratycznego, a więc różne bardzo ważne postaci dla przyszłości Polski, nie tylko bynajmniej związane w przyszłości z socjalizmem czy z ruchem PPS, pojawiają się w tym momencie narodzin tak ważnej w naszej historii partii, czyli Polskiej Partii Socjalistycznej. Do kraju PPS w jakiejś mierze przeniesie przede wszystkim aktywność Józefa Piłsudskiego, który wrócił w drugiej połowie 1992 roku z zesłania na Syberię i zaczyna współpracę z tym emigracyjnym ośrodkiem. Bierze w swoje ręce kierownictwo nad grupkami socjalistycznymi na Litwie. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Historia Żywa Patrząc na narodziny ruchu narodowego, odwołujemy się do kilku byłych powstańców styczniowych, którzy skrzyknęli się w zamku Hilfikon Ludwika Michalskiego po to, by założyć Ligę Polską. Program Ligi Polskiej napisał Zygmunt Miłkowski, znany jako Teodor Tomasz Jesz. To piękna kontynuacja, panie profesorze, idei, która... Krwawo została stłumiona i po dwudziestu kilku latach oni właśnie byli powstańcy styczniowi chcieli coś zmienić. Liga Polska to jest liga emigracyjna, która po kilku latach przerodziła się w trójzaborową organizację. Jakie miała znaczenie ta właśnie część politycznego działania Polaków? Historia ruchu narodowego ma w pewnym sensie dwa początki. Zbliżone bardzo czasowo. Jeden ten, o którym wspomniała pani redaktor, który najczęściej przywołuje się w tym kontekście, a więc opracowanie ustawy Ligi Polskiej w grudniu 1887 roku pod Surychem w Szwajcarii, zameczku należącym do bogatego emigranta inżyniera Ludwika Michalskiego, ekspowstańca styczniowego, który zarobił duże pieniądze jako plantator tytoniu na Sumatrze. To właśnie Michalski razem z Miłkowskim i Maksymilianem Hertelem, także byłem powstańcem styczniowym i niespełnionym poetą oraz Aleksandrem Hirschbergiem, synem niemieckiego komisarza policji w Lwowie, a wielkim miłośnikiem polskiej historii. Nie był emigrantem, przyjechał z Lwowa na to spotkanie. Tak, i później zresztą wrócił do Lwowa, zostanie profesorem Uniwersytetu Lwowskiego. Ta właśnie, no, można tak powiedzieć, egzotyczna z punktu widzenia naszej wizji ruchu narodowego, prawda, syn niemieckiego komisarza policji, czy plantator tytoniu na Sumatrze. Ludzie wiekowi i ustatkowani finansowo, więc po co im to? Otóż chcieli oni, korzystając ze swojej w pewnym sensie uprzywilejowanej pozycji zarówno finansowej jak i no, prawnej, jeżeli w wolnym kraju, czyli w Szwajcarii, wrócić do hasła walki o niepodległość, przypomnieć w warunkach, kiedy zwyciężała, zdawała się zwyciężać idea lojalizmu czy trój lojalizmu, a więc lojalności wobec poszczególnych władz zaborczych, że Polska jest całością. O to chodziło w tym haśle Ligi Polskiej. Chodzi o przypomnienie, że Polska jest bytem nie tylko historycznym, ale bytem politycznym, który domaga się wskrzeszenia, przywrócenia w granicach przedrozbiorowych. Wzorowali się twórcy Ligi Polskiej na tradycjach Towarzystwa Demokratycznego Polskiego Emigracyjnej Wielkiej Partii, jak na emigrację, no bo w emigracji liczącej 10 tysięcy osób. TDP po powstaniu listopadowym liczyło blisko 3 tysiące członków i było pierwszą w pewnym sensie nowoczesną partią w historii Polski. Otóż wzorując się na organizacji TDP, utworzono władzę Ligi zwaną centralizacją która miała, jak pisano w ustawie Ligi Polskiej, trzymać zasady i wpajać ją w umysły, iż naród polski na żadną obcą pomoc liczyć nie może, tak długo, aż za pomocą wyrobienia w sobie siły i wykazywania takowych pozyska ufność polityczną. A więc najpierw Polacy sami muszą pokazać, że są w stanie walczyć o niepodległość, zorganizować się do tej walki, by dopiero potem Ewentualnie korzystać ze sprzyjającej koniunktury międzynarodowej. Ten pierwszy emigracyjny początek warto zestawić z rok wcześniejszym wydarzeniem, jakim było wydanie w Warszawie w 1886 roku w październiku pierwszego numeru Tygodnika Społeczno-Literackiego Głos. To było pismo legalnie wychodzące. Głos postanowił przedstawić własną platformę ideową konfrontacji. Tym razem słowo konfrontacja jest na miejscu. Z pozytywistycznym nastawieniem na kompromis, pogodzenie się z sytuacją polityczną. Głos podkreślał, że najważniejsze jest dotarcie z programem politycznym do ludu. Nadrzędność interesów ludu program tego czasopisma, a jego głównymi autorami byli Jan Ludwik Popławski, a także m.in. Ludwik Krzywicki, Wacław Naukowski, Zygmunt Wasilewski. Niektórzy z nich staną się filarami ruchu narodowo-demokratycznego, inni pójdą bardziej w stronę radykalnie lewicową, jak Krzywicki czy do pewnego stopnia Naukowski. Ale Wasilewski czy Popławski to będą filary ideologii narodowo-demokratycznej w przyszłości. Jak dotrzeć do ludu, jak z ludu uczynić naród? To było zagadnienie, w którym spotkali się z inicjatywą konspiracyjną z tego samego 1886 roku, inicjatywą Zygmunta Balickiego. To właśnie Balicki i Popławski, do których dołączy wkrótce Roman Dmowski, nieco młodszy od nich, staną się właściwymi przywódcami, inicjatorami ruchu narodowego w kraju. Otóż 28 listopada 1886 roku na konspiracyjnym zebraniu w Warszawie Balicki ogłosił powstanie tajnego zrzeszenia pod skróconą nazwą Z – Związek Młodzieży Polskiej. To miał być ruch, który skupi młodych ludzi, zwłaszcza studentów czy uczniów wyższych klas gimnazjów czy szkół realnych wokół programu Pracy niepodległościowej od zakładania tajnych bibliotek i czytelni poprzez organizowanie obchodów patriotycznych, by wyjść z marazmu, który widzieli twórcy Zetu w programie pozytywistycznym, rezygnacji z hasła niepodległości. To właśnie ZET utrwali się w ciągu następnych 30 lat jako chyba najliczniejsza konspiracyjna organizacja wybitnych patriotów różnych politycznych orientacji, bo do Zetowców będzie należał Dmowski, Sejda, a więc wybitni przywódcy Endecji. Także Władysław Raczkiewicz, późniejszy prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie, Eugeniusz Kwiatkowski, filar elity Piłsudczykowskiej, Stanisław Wojciechowski. No można by tych nazwisk tutaj wymieniać bardzo, bardzo dużo. To właśnie ta inicjatywa, inicjatywa głosu i Zetu przede wszystkim, konspiracyjna pociągnie w nieco inną stronę aktywizmu politycznego ten ruch, który na emigracji zainicjowała Liga Polska. którzy się spierają, czy Liga Polska to był początek Ligi Narodowej, czy Roman Dmowski założył zupełnie nową organizację, jak na przykład podkreślał profesor Wapiński, czy Roman Dmowski stworzył zupełnie nową organizację, tworząc, no jak niektórzy mówią, podstawy nacjonalizmu czy egoizmu narodowego. W tym zawierało się niechętne nastawienie do innych narodowości, w tym do Żydów. No i w zasadzie celem endecji było stworzenie państwa jednorodowego, Narodowo. Niewątpliwie Liga Polska, jej założyciele kontynuowali myśl emigracyjnych demokratów, związanych z emigracją po listopadzie 1830 roku, po klęsce w wojnie z Rosją w 1831. A wśród owych demokratów emigracyjnych dwa nurty były obecne. Jeden ściślej związany z TDP, Towarzystwem Demokratycznym Polskim, który w istocie Dosyć podobny był do kierunku, który nadał Dmowski ruchowi narodowemu, to znaczy pewnego rodzaju wyłączność Polska w całym ruchu niepodległościowym, podporządkowanie innych szukających swojej autonomii już wtedy, gdy idzie o programy polityczne ruchów etnicznych czy narodowych, podporządkowanie ich polskim celom politycznym, wizja przekształcenia Rzeczpospolitej w państwo narodowe polskie. To była w pewnym sensie konsekwencja myśli jeszcze TDP. Ale z drugiej strony obok tego była przecież tradycja lelewelowska. Joachim Lelewel patronujący wielu organizacjom powstającym między powstaniem listopadowym a styczniowym na emigracji był rzecznikiem demokracji Współpracującej z innymi ruchami Niepodległościowymi, narodowymi Demokracji niewyłącznej Etnicznie, niedominującej Jeśli można tak powiedzieć kategorią interesów narodowych polskich nad programem federacji. To właśnie federacyjność była bliska niewątpliwie w jakimś stopniu lelewelowi, A więc te dwie ścieżki, czy te dwie tradycje ruchu demokratycznego w pewnym sensie spotkały się w Lidze Polskiej. Roman Dmowski tymczasem niewątpliwie kontynuował i radykalizował ten nurt ściślej wyłącznie narodowy i dokonał swego rodzaju przewrotu w ramach grupy tak zwanych młodych razem z Janem Ludwikiem Popławskim i Zygmuntem Balickim, o których wspomniałem wcześniej, w kwietniu 1893 roku, kiedy opanowali oni Radę Tajną Ligi Polskiej w kraju, podjęli decyzję o jej reorganizacji i utworzeniu Ligi Narodowej. Wtedy właśnie ogłoszona została broszura programowa Wadmowskiego Nasz Patriotyzm, podstawy współczesnej polityki narodowej. A w niej znalazło się takie kluczowe stwierdzenie. Cytuję. Warunki, w których zmuszeni jesteśmy żyć obecnie, nie pozwalają na najskromniej pojęty rozwój narodowy i cywilizacyjny, Polityka nasza musi być rewolucyjną, bo organiczną być nie może. Celem naszym jest zmuszenie rządu rosyjskiego do cofnięcia się ze swej drogi do rozpoczęcia okresu ustępstw. Przytoczyłem ten fragment broszury Dmowskiego z 1893 roku, by pokazać paradoks w tym wczesnym programie narodowej demokracji. A więc z jednej strony pojawia się hasło no, walki rewolucyjnej. Polityka musi być rewolucyjną a więc czyżby jakaś wspólnota z tym, co robi PPS wtedy w 1993 roku. Ale z drugiej strony pojawia się hasło, że owa radykalna polityka ma być drogą do ustępstw, które powinny być wymuszone na rządzie rosyjskim, by zapewnić rozwój narodowy i cywilizacyjny, a więc rozwój narodowy jest najważniejszy. Ten paradoks zostanie bardzo szybko rozwikłany, kiedy dochodzi już do pierwszych masowych wystąpień Publicznych, na ulicach miast pod zaborem rosyjskim. Wspomniałem już o spontanicznej manifestacji robotników w Łodzi zwłaszcza w 1892 roku, 1 maja. Ale wcześniej, 3 maja 1891 roku, kółka studenckie skupione wokół konspiracyjnego Zetu, u m.in. Dmowski był w to zaangażowany, zorganizowały pierwszą wielką manifestację patriotyczną od czasu powstania styczniowego. To było bardzo ważne. Od pierwszy raz od powstania styczniowego ludzie manifestują w Warszawie pod hasłami niepodległości, pod hasłami walki o, o, o Polskę. W roku 1893, kiedy dochodzi już właśnie do Ustrukturowania tych organizacji partyjnych pojawia się IPPS na ziemiach polskich, oczywiście nielegalnie działający pod zaborem rosyjskim, pojawia się socjaldemokracja Królestwa Polskiego, a więc ten antynarodowy nurt polskich socjalistów. Trwają owe manifestacje. W ramach owych manifestacji dochodzi jednak już do wyraźnych różnic między narodowcami a socjalistami. To właśnie w roku 1894, kiedy to Liga Narodowa zorganizowała wielką manifestację z okazji setnej rocznicy insurekcji kościuszkowskiej, kiedy zamknięty został w ramach represji głos i niektórzy jego redaktorzy, między innymi Jan Ludwik Popławski, także niektórzy działacze Ligi Narodowej. Wyraźnie już było widać, że ruch socjalistyczny odcina się od tego kierunku i prowadzi swoją agitację niejako pod sztandarami, które zmierzają do skonfrontowania programu socjalistycznego, nawet tego łączącego socjalizm z niepodległością z ruchem narodowym już wtedy ukształtowanym. I kolejny nurt działalności politycznej na ziemiach polskich to ruch ludowy. Najmocniej rozwinął się w Galicji. Jego prekursorami byli Stanisław Stojałowski, który wydawał pisma Pszczółka i Wieniec, a także Bolesław i Maria Wysłuchowie, Jakub Bojko. Za sprawą działaczy w 1895 roku w Rzeszowie powstało Stronnictwo Ludowe, które kilka lat później przekształciło się w polskie stronnictwo ludowe. Czy ta dominanta ruchu ludowego w Galicji jest oczywistością, patrząc na to muśnięcie cywilizacyjne z tej części zaborowej? Tutaj kluczowe znaczenie miało to, że w zaborze austriackim po 1866 roku możliwa była działalność polityczna, także w języku polskim prowadzona. To pozwalało docierać z przesłaniem unarodowienia chłopów, Przesłaniem, które było realizowane również pod zaborem pruskim czy pod zaborem rosyjskim, tyle że tam, zwłaszcza w zaborze rosyjskim, nielegalnie konfrontując się z brutalną polityką rusyfikacyjną i z nadzieją władz rosyjskich na to, że uda się przekształcić chłopa co najmniej w zawsze lojalnego, poddanego cara, a w najlepszym razie być może nawet dobrego Słowianina, a w przyszłości Rosjanina. W Galicji można było działać otwarcie pod hasłem unarodowienia chłopów. I to właśnie tego rodzaju sytuacja sprawiła, że legalnie ukazujące się czasopisma dla ludu wiejskiego, Wieniec i Pszczółka, które wykupił ksiądz Stanisław Stojałowski, niezwykle barwna postać, wystąpił z zakonu jezuitów, wciąż procesował się ze swoim biskupem miejsca, Człowiek na pewno osobiście bardzo odważny, bardzo zdeterminowany i w gruncie rzeczy bardzo zasłużony dla przekształcenia chłopa w światłego obywatela Polaka i dobrego katolika, jak wierzył. Temu miały służyć pisma, które przejął i rozwinął wspaniale Wieniec i Pszczółka w szerokiej mobilizacji społecznej chłopów w Galicji do życia publicznego. Stojałowski oprócz tego organizował wielkie pielgrzymki chłopskie, do Rzymu, ale także do miejsc związanych z tradycją patriotyczną, kościuszkowską na przykład, wspierał także swoimi środkami, swoimi czasopismami, rozwój towarzystw, oświaty ludowej, wprowadzających chłopów, lektury patriotyczne. To wszystko był jakby pierwszy etap jeszcze w roku 1875 rozpoczęty tego ruchu ludowego, który mógł rozwinąć się tylko w Galicji. Następny etap przyjdzie w czasie, kiedy już powstają pierwsze partie kiedy powstają socjaliści ze swoim PPS-em w 1892-3 roku, SDKP, Socjaldemokracja Królestwa Polskiego w 1993, kiedy tworzy Ligę Narodową, jeszcze w konspiracji, Dmowski w tym samym 1893 roku, w tymże samym roku, w Nowym Sączu, 3 lipca 1893 roku, powstaje pierwsza partia chłopska w Galicji. Ona jest efemerydą, dlatego tylko jako ciekawostkę historyczną możemy ją tutaj przytoczyć, by pokazać po prostu ten szczególny rok, 1893, kiedy wszystkie główne nurty polityczne w Polsce uzyskują swoje pierwsze partyjne organizacje. Ta pierwsza partia chłopska w Galicji nazywała się Związek Stronnictwa Chłopskiego, a jej założycielem był Stanisław Potoczek, poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego i jego starszy brat Jan poseł do Austriackiej Rady Państwa, dwaj działacze chłopscy z Nowosądeckiego. Celowo przypomniałem ich funkcje publiczne, by uświadomić państwu znaczenie Galicji. Otóż tutaj chłop mógł nie tylko działać publicznie, ale mógł być wybrany do Sejmu, a nawet do Parlamentu Ogólnopaństwowego, czyli do Rady Państwa Monarchii Austriackiej. Na to pozwalała, Ordynacja wyborcza, choć w istocie była ona mało demokratyczna, bo ta kuria chłopska była tak skonstruowana, że trzeba było kilkadziesiąt tysięcy głosów, żeby zostać wybranym do parlamentu. A dla kurii ziemiańskiej, czyli największych właścicieli ziemskich, wystarczyło kilkanaście czy kilkadziesiąt głosów, żeby dostać się do parlamentu. Niemniej chłopi mogli zostać wybrani do parlamentu, ale to też wymagało od nich samoorganizacji, ażeby nie dać się podporządkować narzucanej im niejako organizacji przez ziemian. Swoista dynamika legalnego życia politycznego, bo na tym to polega, że to było życie legalne polityczne we wszystkich jego formach, z prasą, z wyborami do parlamentu, będzie prowadziła do błyskawicznego rozwoju także ruchu chłopskiego właśnie, gdy idzie o Galicję przyjdzie ten moment, o którym wspomniała pani redaktor. Zjazd w Rzeszowie. Tak jest. Zjazd w Rzeszowie delegatów chłopskich z całej Galicji, gdzie podjęto decyzję o utworzeniu Stronnictwa Ludowego. Właśnie w 1895 roku. Tak, pod przewodnictwem Karola Lewakowskiego, uczestnika powstania styczniowego. Warto wspomnieć nazwiska innych działaczy Stronnictwa Ludowego, bo to oni będą kierowali de facto tą organizacją w następnych latach. To Jan Stapiński i Jakub Bojko po nich przyjdzie człowiek urodzony rok przed zainicjowaniem przez Stanisława Stojałowskiego Propagandy chłopskiej, a mianowicie Wincenty Witos urodzony w 1874 roku we wsi Dwudniaki w gminie Wierzchosławice, to Witos stanie się symbolem tego ruchu, ale to już na progu XX wieku. Ale Stronnictwo Ludowe w 1903 zostało Polskim Stronnictwem Ludowym, jakie miało znaczenie dodanie jeszcze przymiotnika Polskie. To wynikało z przemian, które przechodziły przez całe życie polityczne pod zaborami. Dojrzewanie organizacji politycznych, o których początkach wspomnieliśmy po aresztowaniu Piłsudskiego w 1900 roku w padce robotnika, kiedy Piłsudski ucieka szczęśliwie z szpitala więzienia w Petersburgu i wznawia swoją działalność właśnie w Galicji, bo tam było to możliwe, kiedy Liga Narodowa przekształca się legalnie także w Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe, bo w Galicji było to możliwe, Oczywiście nielegalna forma tego stronnictwa istniała także w zaborze rosyjskim, kiedy Roman Dmowski ogłasza swoją najważniejszą chyba publikację Myśli Nowoczesnego Polaka w 1903 roku. Tekst programowy Ruchu Narodowego, który już formułuje nowoczesną, z jaką kojarzymy Dmowskiego, formułę nacjonalizmu. Nowoczesny Polak powinien dbać przede wszystkim o interesy polskie. Jestem Polakiem, a więc mam obowiązki polskie. Otóż w takich warunkach, kiedy dzieli się ruch socjalistyczny na te dwa nurty, z których jeden podkreśla polskość, niepodległość, którego symbolem staje się Piłsudski, a drugi dystansuje się od niej, również ruch chłopski musi się samookreślić, czy będzie ruchem wyłącznie klasowym, dla którego liczą się tylko i wyłącznie wyizolowane ze sprawy narodowej interesy chłopskiej warstwy, czy też będzie łączył Hasło walki o samoorganizację i poprawę położenia stanu chłopskiego, o reprezentację jego interesów z hasłem narodowym, z hasłem ogólnopolskiego zjednoczenia polskiej niepodległości. I ruch ludowy w tym momencie właśnie dokonuje tej kluczowej decyzji. Dodaje do swojej nazwy słowo Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe.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 Polskie Radio.pl Ukośnik 1. Dorota Truszczak także zapraszam.